Będziemy przystępować do naszej społeczności, przede wszystkim do społeczności z Jezusem Chrystusem, który jest tutaj również obecny z nami. Jeśli zebraliśmy się w Jego imieniu i przyszliśmy w czystości serca, to On jest tutaj też obecny. Musimy zdawać sobie z tego sprawę, że On jest tutaj głównym, nie gościem, ale jest wręcz Panem. My natomiast jesteśmy Jego sługami nieużytecznymi. Jesteśmy jego dziećmi, które on sobie stworzył i przeznaczył do swojego królestwa. Chciałbym dzisiaj na sam początek podzielić się krótkim słowem na ten temat, który był omawiany tydzień temu. Jak sami doskonale wiemy, byliśmy tutaj w kółku, mieliśmy omawiać sprawy związane z księgą Sofoniasza ale życie przyniosło nam troszeczkę inne scenariusze i głównym takim przewodnim tematem było, jakby to nazwać, no w kręgu chrześcijańskim mówi się o pewności zbawienia, czyli o kwestii tego, czy człowiek może mieć świadomość, może mieć pewność, że rzeczywiście wie, jakimi drogami kroczy. Co do tego, że jest to ważny temat, co do ważności, myślę, że nie ma kogo przekonywać, bo głównym celem, głównym celem, właściwie, nie wiem, prawdopodobnie jedynym celem naszego życia chrześcijańskiego jest znaleźć się w Królestwie Bożym, tam, gdzie zostaliśmy powołani przez Jezusa Chrystusa, prawda? My nie zostaliśmy powołani tylko po to, żeby się tutaj zbierać, żeby się uścisnąć, żeby wymienić jakieś słówka, żeby mieć agapę wspólną, żeby czytać Biblię, pościć i tak dalej. To są tylko środki, to są pewnego rodzaju etapy, środki, które służą głównemu celowi, głównemu celowi, jakim jest zbawienie naszych dusz. Bo to jest nasza przyszłość. Nasza przyszłość jest w niebie, a nie tutaj na ziemi. Dlatego ważne jest, abyśmy mieli społeczność z Chrystusem na każdy czas, również dzisiaj. Na sam początek trzeba zadać sobie pytanie, czy, czy jest możliwe, że ja dzisiaj, ja Sławek, czy każdy sobie zada pytanie, mogę być pewien, że moje imię jest zapisane w Księdze Żywota? Czy w ogóle Biblia coś na ten temat mówi? Czy przypadkiem jest to tylko może jakieś nasze domniemanie, dobra nadzieja, Zobaczymy jak to będzie, niektórzy i tak stwierdzają i różnego rodzaju takie stanowiska stwierdzenia. I czy w tym wszystkim odnajduje się stwierdzenie, że tak, ja wiem dokąd ja idę, jestem pewien, że jestem zapisany w księdze Baranka. Na początek otwórzmy swoje słowo na liście do Rzymian, gdzie... Uważam, że na ten temat jest wyraźnie napisane i chyba ciężko by było coś tutaj mądrzejszego wynaleźć i jakoś próbować pozmieniać główną myśl tego przesłania, która jest zapisana w ósmym rozdziale listu do Rzymian od czternastego wersetu. Są tak zwani niektórzy magicy, którzy mogą to ubierać w różne słówka, powiedzieć, że ten fragment akurat nie należy do nas, tylko on był pisany do Rzymian, bo i takie są stanowiska. Albo, że, że to nie jest ten przekład, bo ja znam przekład, gdzie to troszeczkę inaczej brzmi, dlatego trzeba by to jeszcze raz zweryfikować. Takie, wiecie, takie, takie, kiedyś czasami słucham takich wypowiedzi, to mogę powiedzieć, że są takie bzdety chrześcijańskie, takie, takie nie wiadomo co. Nie dajmy się na to nabrać. Biblia, na której ja się nawróciłem, ona mnie pomogła, ona mnie prowadzi, ona mnie wspomaga, wiem, że się narodziłem na nowo. Tu jest zapisane Słowo Boże i nie potrzebuję, żeby w tej kwestii ktoś mi pouczał, czy akurat list do Rzymian jest do mnie skierowany, czy nie. Tak, list do Rzymian jest skierowany do wszystkich ludzi wierzących, nie tylko do Rzymian. A więc będę czytał czternastego wersetu. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Wskazówka. Dziećmi Bożymi są ci, których prowadzi Duch Święty. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, aby znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy Abba Ojcze. I dalej tutaj mamy opisane, czym się charakteryzuje duch Boży, który prowadzi dzieci Boże. Charakteryzuje się tym, że nie wpuszcza nas w niewolę, ale wyswobadza nas, daje nam wolność. W Chrystusie jest wolność. Nie do czynienia, wolność nie do czynienia tego, co ja chcę, tylko wolność do czynienia tego, co Bóg chce. Rozumiemy się? Ten, kto miłuje Boga, przestrzega Jego przykazań i przykazania te nie są dla niego uciążliwe. Ten jest dzieckiem Bożym. A więc wszak nie wzięliście ducha Bożego, ducha niewoli, nie wzięliście Jego, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście Ducha Bożego, czyli Ducha Synostwa, w którym wołamy Abba Ojcze. Tento Duch, Duch Boży, świadczy wespół z Duchem naszym, jest to świadectwo, które składa Duch ten Boży, że dziećmi Bożymi jesteśmy. Duch Święty składa świadectwo duchowi naszemu, że jesteśmy dziećmi bożymi. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami bożymi, czyli tu się wypełnia to, co jest zapisane w liście do koloca że jesteśmy również dziedzicami, czyli oczekujemy odkupienia naszego synostwa. A jeśli dziedzica, dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli. Bracia i siostry, w liście do Kolosa jest napisane, że my, którzy przyszliśmy do Boga, którzy narodziliśmy się z Boga, my, w których mieszka Duch Boży, Zostaliśmy przeniesieni i jesteśmy w Królestwie Bożym. Oczywiście mówimy tutaj o człowieku wewnętrznym, tak zwanym, jak to słowo Boże określa, czyli nasz duch, nasza dusza, nasze jestestwo, nasze wnętrze. Ono jest przeniesione do Królestwa Bożego już teraz. Natomiast nasze ciała, które są martwe, one są ciągle jeszcze na ziemi. Ale przyjdzie czas, kiedy nasze ciała ziemskie, które mają skłonność do grzechu, też będą przemienione i połączą się z czystym człowiekiem, z świętym człowiekiem, który już teraz jest. I razem będą wtedy wzięci do Królestwa Bożego. A więc jeszcze raz. Na razie żyjemy w martwych ciałach, które potrzebują rzeczy ziemskich, ale nasz Duch jest usprawiedliwiony i przeniesiony już do Królestwa Bożego. Już teraz, teraz, 4, 4 lutego o godzinie 10.40 jesteśmy w Królestwie Bożym, jeśli jesteśmy dziećmi Bożymi nasz człowiek wewnętrzny, niewidzialny już jest w Królestwie Bożym, natomiast nasze ciało ciągle jeszcze należy do ziemi, ale w przyjściu, przy przyjściu Jezusa Chrystusa, kiedy nastąpi pierwsze zmartwychwstanie, pierwsze zmartwychwstanie, wtedy to, co śmiertelne, czyli nasze ciało zostanie przemienione w ciało uwielbione i połączy się z Duchem naszym, który już jest w niebie, w Królestwie Bożym. I tak już będziemy razem z Chrystusem na wieki. Widzimy wyraźnie, że Bóg składa świadectwo przez Ducha Świętego, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Ale, ale może się zdarzyć, może się zdarzyć, i znam takich sytuacji sporo, że niektórzy wierzący mają z tym problem tak do końca nie są pewni, czy dzisiaj przy przyjściu Jezusa Chrystusa ja bym został przez Niego zabrany. Nie są tego pewni. I tutaj można by podać wiele przyczyn, jakie się na to składają. Może być nieświadomość, może być brak nauki na ten temat, może też być nauka, ale nie do końca prawdziwa. Tego się należy wystrzegać. Albo może też być nauka, być nauka na ten temat i ona jest prawidłowa, ale ze względu na niedowiarstwo słuchaczy mogą tego nie przyjmować. Musimy wiedzieć, jak się z tym rozprawić, jeśli rzeczywiście mamy z tym problem. Ja wam powiem, że to jest... Naprawdę bardzo ważne. To wpływa na moje chrześcijaństwo dzisiaj. Jeśli nie mam pewności, że należę do Chrystusa, moje chrześcijaństwo jest bardzo, bardzo ograniczone. Ono jest, ono się tli. Dlatego, bo Duch Boży mieszka we mnie i mówi mi, ale kiedy ja tego nie przyjmuję, nie odbieram, to nawet moje życie chrześcijańskie, życie codzienne chrześcijańskie, ono jest takie, wiecie, jakby za mgłą trochę. Ono jest, ono się tli, ale ono nie jest do końca spełnione. Bóg nie widzi tego tak. Dopiero kiedy człowiek zrozumie, że należy do Jezusa Chrystusa, dzisiaj i teraz, nie wczoraj, wczoraj było wczoraj, ale ja mówię tu i teraz, 4 lutego 2024, 10.43 jeśli ja mam tego świadomość, jeśli ja mam tego pewność, twoje życie codzienne, chrześcijańskie nabierze zupełnie innych barw. Ono się wyostrzy, ono będzie pewne, ono będzie wspaniałe, ono będzie inne. I powiedzmy sobie tak, że o tych rzeczach ziemskich, w których przebywasz, one wtedy zbledną, one wtedy będą za mgłą, ale twoje życie chrześcijańskie z Bogiem na bierze rumieńców. Można powiedzieć, że będziesz patrzał jak przez różowe okulary, co nie oznacza, że nie będziesz cierpiał. To jest inny temat. Ale twoje życie, twoje postrzeganie rzeczywistości duchowej będzie naprawdę wspaniałe i wtedy możesz powiedzieć, że należysz do grupy najbardziej błogosławionych ludzi na świecie. Prawdziwie zrodzeni z Boga, którzy zdają sobie z tego sprawę, i wiedzą, dokąd idą, i wiedzą, gdzie dzisiaj są, są najbardziej błogosławioną grupą ludzkości, w całej historii ludzkości. Dlatego też wszystko powinniśmy uczynić, żeby nasze niedowiarstwo zniweczyć. Jeśli masz z tym problem, to już mówiliśmy akurat tydzień temu, ja tylko przypomnę, jeśli masz z tym problem, jeśli nie masz tego świadectwa Ducha Świętego, albo raczej inaczej, inaczej, nie umiesz tego odebrać, bo jeśli narodziłeś się na nowo, to na pewno Duch Święty mieszka w tobie, tylko nie potrafisz tego odebrać. Wtedy, jeśli jest taka sytuacja, jeśli masz z tym problem, to winieneś przyjść z tym, gdzie na pewno wszyscy wiedzą, że należy z tym przyjść do Boga. My, którzy tutaj jesteśmy, mówimy, ja bym powiedział takie ogólnikowe rzeczy. Takie, zwiastujemy naukę, która jest nauką Bożą, zwiastujemy Ewangelię, upamiętanie, zwiastujemy służbę, życie nasze z Bogiem, ale to jest takie, ja bym powiedział, przekazanie do ogółu, tak jak do was mówi. Ja nie mówię na przykład do Pawła, czy do Jacka, czy, czy, czy, czy do Johna, czy do, nie wiem, Marii. Ja tu mówię ogólnie. I każdy z nas... Każdy, kto słucha, musi to wyłapywać dla siebie. Każdy z nas ma obowiązek to wyłapywać. Więcej, nawet badać, czy to się zgadza ze Słowem Bożym, czy też się nie zgadza. To jest obowiązek każdego człowieka. Dlatego też, jeśli masz z tym problem, również musisz przyjść indywidualnie do Boga. I Bóg na pewno ci pomoże. Jeśli nie dzisiaj to pomoże Ci w najbliższej przyszłości. Ja pamiętam też z tym miałem jakiś problem. To nie jest tak, że ja się urodziłem na nowo, będąc niemowlakiem w Chrystusie i wszystko wiedziałem. Nie. Musiałem też przejść przez jakiś etap. I to muszę ze wstydem powiedzieć wiele, wiele, wiele długich lat. Aż pewne rzeczy dopiero zajarzyłem. Tak. Owszem, miałem podstawy, ale moje życie chrześcijańskie właśnie było takie za mgłą jakby. Ja wiedziałem, na czym polega, wiedziałem, że że nawet nawet nie, nie to, że wiedziałem, że trzeba czytać Biblię, a ja ją po prostu czytałem, pochłaniałem. Ja się modliłem tak, jak umiałem, wszystko robiłem, ale do końca nie byłem pewien, czy ja naprawdę jestem na dobrej drodze. Ale przyszedł taki czas, zacząłem się modlić do Boga, Panie Boże, jak ja przed Tobą właściwie wyglądam w tym swoim życiu chrześcijańskim. I Bóg powolutku, powolutku, ale skutecznie, systematycznie zaczął mi dawać, dawać, dawać. I dzisiaj stojąc przed Wami mogę powiedzieć tak, kroczę do Królestwa Jezusa Chrystusa. Dzisiaj jestem w Królestwie Jezusa Chrystusa. I oby tak pozostało, bo akurat ja nie jestem zwolennikiem, że, yy, że nie można odpaść. Przez swoją głupotę uważam, że człowiek może zatracić to. No ale to już tam, zostawmy to na bok. W każdym dzisiaj, liczy się tu dzisiaj, w jakim miejscu dzisiaj jesteś. Musisz zadać sobie to pytanie, w jakim miejscu ja dzisiaj jestem. Czy jestem w tym królestwie, czy nie jestem? Kiedy już przyjdziecie, kiedy już przyjdziemy z tym do Jezusa Chrystusa, musimy jeszcze nauczyć się jednej lekcji, jeśli już przyjdziemy. Do czego zachęcam z całym sercem. Musimy nauczyć się każdy z nas jednej lekcji. Że Bóg każdego prowadzi inaczej. Każdy z nas znajduje się w różnych miejscach swojego życia chrześcijańskiego, można powiedzieć na różnych poziomach. Jest różna wiara, jest głębsza wiara, jest mniej głęboka wiara, jest różnego rodzaju poznaniem, może czasami trzeba coś wyprostować, ale generalnie rzecz biorąc, generalnie rzecz ujmując, każdy z nas, ja bym powiedział, jest troszeczkę tak jakby w innym miejscu w swoim życiu chrześcijańskim. Jest w innym miejscu. Dlatego też, dlatego też Bóg stosuje do każdego różne metody. W zależności od potrzeb. Jeśli ktoś jest w takiej sytuacji, to Bóg stosuje taką metodę. A ktoś jest w sytuacji B, Bóg będzie stosował inną metodę. Dla każdego według potrzeb, według sytuacji, w której się znajduje, będzie Bóg stosował najlepsze metody. Jeśli jesteś szczery przed Bogiem, jeśli twoje serce pragnie Boga, to nie ma innej opcji, nie ma innej możliwości, żeby Bóg nie przyprowadził ciebie, czy też mnie, do sytuacji, gdzie mogę powiedzieć tak, dzisiaj wiem, dokąd ja kroczę, jeśli jeszcze tego nie masz. Zwróćmy uwagę, że tak jak różne zbory były, miały różne potrzeby, tak również my możemy mieć różne potrzeby. Widzimy, że przeglądając na przykład w objawieniu Jana, kiedy było pocelstwo do siedmiu zborów, a raczej do aniołów siedmiu zborów, każdy w zasadzie można powiedzieć był w innym miejscu, prawda? Do zborów w Filadelfii Bóg powiedział: Oto drzwi są otwarte, których nikt nie jest w stanie zamknąć. Krocz tą drogą, trzymaj się tego, a odziedzicisz koronę żywota. Natomiast do zborów Sardes, przy okazji, na przykład do zborów Sardes, Bóg mówił już zupełnie inaczej. mówi Masz imię, że żyjesz, a tak naprawdę jesteś umarły. Dlaczego? Dlatego, bo anioł zboru. Sardes był w zupełnie innym miejscu niż anioł zboru w Filadelfii. I Bóg każdemu z nich dawał według potrzeb. Nie mieszał tego, że temu w Sardes dał tego, co potrzebował w Filadelfii na odwrót. Bóg najlepiej wie. Bóg najlepiej wie, komu co dać. Jest tylko kwestia tego, żebyś ty potrafił to przyjąć sam, osobiście, oficjalnie, zamknąć to, zaspawać i powiedzieć, że tak. Dzisiaj wiem, dokąd ja kroczę. Bracia i siostry, tego wam wszystkim życzę, życzę tego również sobie, żeby trwać w tym, żeby być przekonanym. Zobaczycie, jakie życie, wtedy życie w ogóle się zmienia. W ogóle się zmienia. Kiedy ja patrzę przez pryzmat mojego członkostwa w Królestwie Bożym, naprawdę to wszystko, co jest tutaj, gaśnie. To jest wszystko trawą zwykłą. Powstańmy, pomódlmy się. Tak, Panie Boże, dziękuję Ci za Twoje Słowo, za, za Twoje pouczenia, jakie nam dajesz, Boże. Ty to przekazałeś i poświadczasz przez Twoje Słowo, przez Ducha Świętego. Dlatego też tak bardzo Cię proszę, aby to, co Ty przekazujesz, aby to było również żywe w naszych sercach, Panie, abyśmy wiedzieli naprawdę, dokąd my kroczymy, do czego zostaliśmy powołani, jaka nagroda nas czeka w niebie, bo przecież do tego zostaliśmy powołani. Boże, przez Twoją Ewangelię, przez Ewangelię Twojego Syna Jezusa Chrystusa, jedynego Twojego Syna, jedynego Pana, Ten, który jest święty, który jest ponad wszystkim, który będzie sądził wszystko, Boże. Prosimy Cię, Panie, abyśmy znaleźli się po prawicy, Boże. Prosimy Cię, aby ten etap, który teraz jesteśmy, aby był etapem do naszego pouczenia, abyśmy potrafili też wyciągnąć z tego wnioski, właściwe wnioski, Boże, abyśmy naprawdę byli Twoimi prawdziwymi chwalcami w duchu i prawdzie, tak jak Tobie się to podoba, Boże. Chwała Ci, Ojcze, chwała Ci, Ojcze, bądź wywyższony i uwielbiony, przez Jezusa Chrystusa naszego Pana. Amen. Dziękujemy, nasz kochany ojcze, za wielkie sprawienie, za dzieło Pana Jezusa Chrystusa na Krzyżu Pogody. Za łaskę, która w nitu jego śmierci z martwych stania, płynie dla chorych grzeszników. Dziękujemy, że do nas słowo, nadziei, skór, Dziękujemy, że zrodziłeś nas przez wiarę tak w Ciebie, w Twoje dzieło. Dziękujemy Tobie za ducha, którego nam udzieliłeś, który świadczy z naszym duchem, że jesteśmy dziećmi Bożym. Dziękujemy za słowo, które w takich miejscach składa świadectwo o tym, że którzy wierzą w Syna którzy mają Syna, mają życie. Daj, Panie, byśmy myli nasze oczy zwrócone na Ciebie, byśmy poznawali Ciebie, miłowali Ciebie, trzymali się Ciebie, aby to świadectwo ducha mogło wyraźnie rozprzominać w naszych sercach, w nasze życie, wydawało owoc usprawiedliwienia, owoc przyjęcia usunowienia tym Ty będziesz uwielbiony, tego pragnienia, Twojego uwielbienia w nas i naszego uwielbienia w Tobie, w Twoim czasie. Bądź wywyższony dzisiaj w tym zgromadzeniu, przemówi do nas, daj nam uszy do słuchania, łaskę, usłyszeć Twój głos, nie zatwarzać naszych serc, nie zamykać naszych uszu, ale trzymować to wszystko, co długo dzisiaj bez Amen. Amen. Amen. Dzięki. że możemy Dzięki. Uwielbiamy, czy nie wierzywca. Uwielbiamy, czytanie, wygroszenie. Uwokawie spowiedzi. Na tym, że nas tak powstaje, nas tak powstaje, serce nas tak powstaje, nowe serca, nowe spojrzenie, niech to Chodź, nie a nie Ci wierdzić. To jest że jak powie, to obiektuje wszelka chwała. Twój głos, który masz Ty się troszczy, Ty prowadzisz, i jest zdaje wszystko to jest poprzednie, wszystko Cię zmienia. Chodź, chwały, czci, porządkości, jak są działalne. Tak, taki, który Cię do cudownie. Słodzący Bogiem byś naszy, Ojcze. Ojcze, kochamy Cię, pragniemy, Czekajmy, czy tam w każdym razie. Twoje słowo, opuść nasze uszy, duchowe uszy, aby Twoje słowo było wkładane serce, aby one obozywane za Twojej chwały. Boże, ja Ci dziękuję do tych braci, których się tam używać, że było słowo, Boże. Ja Ci dziękuję, że Ty im Bobozławisz, że Ty im pomagasz przez zwycięstwo, każdą sytuację, każdą próbę, jakiekolwiek cóż doświadczeniu, ty im pomagasz, ty im przytulasz. Ja Ci dziękuję za mojej siostry. Ja Ci dziękuję, kochane Panie, że Ty się masz troszkę, że Ty masz uportowanie z tym, aby być poporzy mnie, że przed ojną wieczą. Ukochany Pana, ja ci dziękuję za wraca na środku, wyglądałem na tych instrumentach. Dziękuję za Twoje łaski, że mogą śpiewać, że się dałeś prawo, by śpiewać. Myśmy tak przeszli, że jesteśmy. Nie, <tuszy> nie Nijczy, tego Twoim synu, ukryci, może mi się odsłuchać w się dzisiaj. Śpili krwawą uwielbieniem, czy pieśnią, czy psami, czy słoń. Bądź uwielbionym panem. Dzięki Ci, Ubiej, że dzień. Dzięki Ci, że Dzięki że w mogę stać. Przed nadejściem wiary byliśmy trzymani pod przymusem prawa, aż ta przyszła wiara została objawiona i tak prawo stało się naszym opiekunem prowadzącym do Chrystusa byśmy na podstawie wiary osiągali sprawiedliwość a gdyby nadeszła wiara i już nie jesteśmy pod potekunem bo wszyscy w Chrystusie i Jezusie jesteście dzięki wierze dziećmi Boga którzy przez chrzest przyjęliście zanurzenie w Chrystusa Chrystusa widzieliście na siebie już nie ma judejczyka czy poganina, nie ma niewolnika czy wolnego nie ma mężczyzny czy kobiety, bo wszyscy kimś jednym jesteście w Chrystusie Jezusie. Jeżeli by wy jesteście w Chrystusie, to jesteście potomstwem Abrahama, dziedzicami na podstawie obietnicy. Jeszcze do tego się odwołam. Jak długo dziedzic jest niepełnoletnie i czym się nie różni od niewolnika, choć jest Panem wszystkiego, lecz podela różnym obiektom i rządom, Aż zaprosimy oczy aż do określonego przez Ojca czasu. Tak, i my gdy byliśmy niepełnoletni, znaj znajdowaliśmy się w niewoli pierwszych zasad myślenia tego świata świata. Kiedy nastąpiło dopomnienie się czasu, Bóg posłał swego Syna, aby narodziwszy się z kobiety i znalazł się pod prawem, wykupić tych pod prawem, byśmy mogli dostąpić usynowienia. A skoro się z nami, Bóg Posłał Bóg do serc naszych ducha Syna. Ten duch woła, dwa Ojcze, z już nie jesteśmy wolnikami, jest Synem, jeśli Synem, to jest dziedzicem Chrystobą Boga. Tak Panie Boże nasz. Kiedyś byliśmy pod tym prawem, to prawo przyprowadziło nas do Chrystusa. Dzięki Ci, Panie, żeś nas, że, że, że, że nam objawił tą wiarę do Chrystusa, żeś nas Boże Ojcze przyprowadził do Niego, żeś posłał Syna swego do naszych serc, wywołał wołała na ponieważ wielka łaska i wielka miłość jest u nam, Moja Panie. Dziękujemy Ci, Boże, za tą łaskę, kto, żeś nas wykupił Wybrał z tego świata Pani, abyś mnie pamięci w swój lud i będzie głosił Twoją uchwałę, bądź Pan Jezu uwielbiony w naszych sercach, w swoim Kościele. Amen. Amen. Amen. Amen. Chcesz przemieniać człowieka, aby coraz bardziej przypominał Pana Jezusa, tą dobroć i tą miłość, którą On sobie ma. Panie, my sami się nie przemienimy, ale Ty możesz nas przemieniać, możesz nas kształtować. Chcemy Panie właśnie z tym wiązać naszą nadzieję, nie z jakimś ludzkim uspokojeniem. Tak, panie, żebyś ty wlewał nasze serce, tą pewność, że należymy do ciebie. Żeby ta pewność też była oparta o to, co widzimy w naszym życiu, jak kochamy twoje przykazania. Mimo, że nie jesteśmy, panie, zdolni, żeby je wypełniać, że w twojej mocy i w twoim duchu ta siła i moc do wypełniania przykazań przychodzi chcemy coraz więcej być Panie posłuszni Tobie, żeby to żebyśmy mieli w tym jeszcze większy udział z każdym dniem wtedy wierzę Panie, że i nadzieja wiara i miłość, wszystko będzie rozbudzane w naszym sercu i o to Cię proszę dla nas wszystkich Panie, dla naszych dzieci, dla naszych rodzin wszyscy, którzy kochają Ciebie, tęstą za Tobą Niech się Panie rozradują w Twoim zbawieniu i mówią, że jesteś dobry i doświadczają tej dobroci Panie każdego dnia. Proszę Cię Panie o Twoją że do świętego życia, do podążania za tobą. a Agrzechy nasze, Panie, wybacz Pan wszystkie ułomności. Ja wierzę, Panie, że jesteś łaskawy i dobry tych, którzy do ciebie przychodzą, panie wstłusze, bo ty nie odrzucisz nie potępisz, nie uciśniesz, panie tego, który z nadzieją przychodzi do ciebie za to cię wychwalam, pani błogosławie panu Kamer ale, ale. No, na na Oto nas również do zasilania tych swoje, poprzez graliśmy na tych życzliwości, miłości, zainteresowania, myśleliśmy mówić za wszystkimi ludźmi, które Ty powołałeś, wymałeś, wyświadczać, do Pana Jezusa, by na moc jego chwili zaczną swobody, by daznać ale Żyć takiego. Pozbierajmy wszystkich. Również tych braci którzy przeżywają się Rozpiądamy w losie z wątrarem, w stężach. Ktoś próbuje ich w za zastąpić, aby w cudzysłowie wychodząc, w cudzysłowie instytucji, mi siły, wdrażać z sądem, wdrażać swojego ducha, by mogli rozpoznawać różne ułatki, które szanowni zostały, aby coś, przynajmniej w świętego, co jest święte, aby znaleźli drogę, drogę wolnienie którego zaznali radość i miłość, którą znasz, znasz, Twoich, Twoich, Twoich, tutaj, aby przeżywali to razem z nami, aby również mogli się za tymi, które jeszcze są w swoim doświadczeniu, tam Kościele, w Kościele, w Kościele, w Kościele, w duch. Proszę nie tak Chodź burza i burza droży, bo wszystkim ciągnął my, skuteczny pręd położy i da Ci podać sam, bo miłość wielką nie, pomij, że trzy zbawiennie je, pod wierny słowo w Pian czwarty rozdział, przeczytajmy ósmy i dziewiąty wiersz. A co do reszty bracia, cokolwiek jest prawdziwe, cokolwiek jest godne poważania, cokolwiek jest sprawiedliwe, cokolwiek jest czyste, Cokolwiek jest piękne, cokolwiek cieszy się dobrą sławą. Jeśli coś jest doskonałością jeśli coś jest chwałą, z tym się liczcie. To bierzcie pod uwagę. Czego się nauczyliście i co przyjęliście, co słyszeliście i widzieliście we mnie, to praktykujcie, a Bóg pokoju będzie z wami. Te dwa wiersze ściśle łączą się z bezpośrednio poprzedzającym je kontekstem. We wcześniejszych wierszach czytamy o czterech poleceniach, które apostoł Paweł wydaje, aby doświadczać Bożego pokoju. W dwóch poprzednich wierszach mówi Radujcie się zawsze, bądźcie pokorni, nie zamartwiajcie się niczym, o wszystko się módlcie. Kiedy te zalecenia wprowadzamy w życie, Boży pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie, strzeże nasze serca i nasze umysły w Jezusie Chrystusie. Zauważcie, że Paweł kontynuuje nawołując do skupiania tych strzeżonych umysłów na sprawach, które podobają się Bogu i odzwierciedlają charakter Boga. Boga, który jest źródłem tego pokoju. Witaj, Ben. Chodź tutaj, tata jest tutaj, siadaj taty. Koło taty siadaj. Witaj. Jeśli chcemy, aby Bóg pokoju był z nami, aby Bóg pokoju mieszkał w nas, aby towarzyszył nam i działał w nas, to musimy myśleć o właściwych rzeczach. I to nie tylko po prostu przepuszczać je przez nasze myśli, ale rozważać je, skupiać się na nich, nie lekceważyć ich, ale dokładać wszelkich starań, aby te dobre rzeczy, o których myślimy, wprowadzać w życie, naśladując Bożych mężów, jak apostoł Paweł, którzy tak postępowali. W ósmym wierszu mamy listę ośmiu poziomów filtracji, przez które winna przechodzić każda nasza myśl, zanim pozwolimy jej zadomowić się w naszych sercach. Boże wymagania zawężają zakres chrześcijańskiego, umysłowego skupienia. I te Boże wymagania są bardzo uniwersalne. Apostoł Paweł mógł wskazać na konkretne rzeczy w pierwszym wieku w starożytnej Grecji i powiedzieć, żeby chodzili lub nie chodzili na takie czy inne wydarzenia w teatrach greckich, żeby spotykali się w takich, a nie w innych miejscach. Ale zauważcie, że Bóg zamiast w taki konkretny, jednoznaczny sposób zrobić nam listę przykazów i zakazów, daje nam takie bardzo uniwersalne kryteria, które były aktualne i są aktualne, które były pomocne i są pomocne na wszystkich kontynentach przez wszystkie wieki. My dzisiaj czytamy te rzeczy, jakże one są aktualne. Bardzo ważne jest, abyśmy każdą myśl, która pojawia się w naszym umyśle, a pojawia się ich bardzo wiele. Współcześnie naukowcy mówią, że człowiek potrafi mieć nawet 70 tysięcy myśli dziennie. Trudno w to uwierzyć, ale tak twierdzą ci, którzy badają ludzki mózg. Jakże ważne jest, byśmy w tym wszystkim, czego jesteśmy świadomi, co dzieje się w naszej głowie, w naszym umyśle, byśmy to przepuszczali przez te osiem filtrów, a nie pozwalali naszym myślom udawać się w rozmaite kierunki. Więcej, nie wystarczy nawet stwierdzić, że nasza myśl jest zgodna z jednym z tych tutaj podanych filtrów. To za mało. Ta myśl musi być przepuszczona przez wszystkie osiem, żeby była dla nas pożyteczna i żeby rzeczywiście wnosiła błogosławieństwo w nasze życie i pomagała nam zbliżyć się do Boga, aby Bóg pokoju był z nami. Zauważcie, że coś może być prawdziwe, ale nieczyste, niegodne pochwały, więc tego nie akceptujemy tylko dlatego, że jest prawdziwe. Coś może być piękne i miłe człowiekowi i cieszyć się powszechnym uznaniem, ale jeśli nie spełnia Bożych wymogów sprawiedliwości i nie jest godne Bożej pochwały, to nie wolno nam tego chołubić i czynić obiektem naszego podziwu i rozmyślania. Wszystkie podane w ósmym wierszu określenia odnoszą się do każdej rzeczy, każdej sprawy, każdej kwestii, którą winniśmy oceniać przez ich pryzmat i albo uznać za wartą naszej uwagi, albo odrzucić jako bezwartościową i szkodliwą. Prawdziwe rzeczy, które mają być obiektem naszej uwagi i skupienia, Muszą też być godne poważania sprawiedliwe, czyste, piękne i chwalebne. Tak więc każde wymienione tu określenie wartości odnosi się do każdej rzeczy będącej obiektem naszego rozmyślania. Wszystko, o czym myślimy, powinniśmy jakby oglądać z różnych stron. I upewniać się, że to odpowiada tym wymienionym tutaj kwalifikacjom. A więc najpierw upewniamy się, że to jest prawdziwe, że mamy do czynienia z czymś autentycznym, a nie z jakimś kłamstwem, oszustwem, obłudą, pozorem. Ale myślimy o tym, co odzwierciedla prawdę, która jest godna naszej uwagi, która jest godna uznania, poważania, aprobaty. Wszelka wartościowa prawda ma swoje korzenie w Bogu, który sam jest czystą prawdą i nie może kłamać. Natomiast o szatanie czytamy, że jest ojcem kłamstwa, czyli źródłem wszelkiego kłamstwa. Następnie upewniamy się, że nie mamy do czynienia z czymś, co wiąże się z jakąś niesprawiedliwością, niegodziwością, podłością, czy też nieczystością, niemoralnością, nieprzyzwoitością, niestosownym bezwstydem. Chcemy się skupiać tylko na tym, co sprawiedliwe i czyste pod każdym względem. Kolejny wyznacznik jest śliski, ponieważ jest subiektywny i najczęściej odnosi się do oceny rzeczy zewnętrznych lub zmysłowych. To słowo jest tłumaczone jako miły, przyjemny, piękny, śliczny. Dobrze wiemy, że nie wszystko, co jest piękne i miłe w ludzkiej ocenie, pokrywa się z Bożym uznaniem. Zmienny jest wdzięk i zwiewna uroda, lecz bogobojna kobieta jest godna chwały, czytamy w Księdze Przypowieści w 31 rozdziale. Piotr. W pierwszym liście, w trzecim rozdziale i trzecim wierszu zwraca się do pięknych kobiet, mówiąc waszą ozdobą, niech nie będzie to, co zewnętrzne, wymyślne układanie włosów, złote klejnoty lub strojne szaty, lecz ukryty wewnętrzny człowiek z niesniszczalnym klejnotem łagodnego, i cichego ducha, który jedynie ma wartość przed Bogiem. Tak więc w ocenie prawdziwego piękna wszystkie pozostałe wyznaczniki z naszej listy Filipian 4,8 determinują, czy mamy do czynienia z pięknym autentykiem, czy z powierzchownym kiczem. Podobnie ma się rzecz ze wszystkim, co cieszy się dobrą sławą lub co zasługuje na uznanie i jest godne podziwu. Musimy przyznać, że ludzie niewierzący potrafią dostrzec wartość dobroci, szlachetności, poświęcenia, i wielu innych chwalebnych cnót. Ale niestety, nie mając poznania Boga i norm bożych, są podatni na wypaczanie moralnych norm i promowanie zła ukrywanego pod różnymi płaszczykami. Naszym punktem odniesienia Musi być Boża ocena wyrażona w Jego Słowie, a nie demokratyczna opinia otaczającej nas w większości. Jeśli Bóg coś aprobuje i pochwala, to z pewnością jest to warte naszej uwagi i zaangażowania naszych myśli, serc i działania. Dwa ostatnie określenia w ósmym wierszu w języku greckim znajdują się w nieco innej konstrukcji od poprzednich i zawierają dwa rzeczowniki w odróżnieniu od poprzednich sześciu przymiotników. I tutaj mamy jakby taki podsumowujący znak zapytania. Jeśli coś zawiera w sobie jakąś zaletę, walor, pozytywną wartość, jakiś cenny przymiot czy chwalebność, to warto i trzeba się na tym skupić. Warto poświęcić temu uwagę. Warto to rozważać. Takie jest pełne znaczenie greckiego czasownika logizomai, który w większości naszych polskich tłumaczeń jest oddany czasownikiem myśleć. Oczywiście myślenie jest nieodzownym elementem rozważania, oceniania i rozsądzania. Jednak pełen zakres znaczenia użytego tu słowa niesie wezwanie do zajęcia stanowiska, właściwego ustosunkowania się, podjęcia decyzji czy wykształtowania opinii. A więc nie jest to jakiś tylko proces, który bezwiednie odbywa się w naszym umyśle, ale jest to aktywne zaangażowanie naszego umysłu, który kształtuje nasze podejście, który sprawia, że z, z nasze myślenie ulega zmianie i w konsekwencji ufamy nasze życie, nasze postępowanie. Myślenie jest bardzo złożonym procesem. Możliwości ludzkiego mózgu są przedmiotem stale rosnącego naukowego podziwu. Każdy z nas ma mózg złożony z 12 do 14 miliardów komórek i to tylko ułamek jego złożoności, ponieważ każda z tych komórek posiada tysiące połączeń z sąsiadującymi komórkami. Jedna komórka w naszym mózgu może być połączona z, z, dziesięciu, z dziesięcioma dziękuję, tysiącami innych komórek, z których każda połączona z innymi Tysiącami nieustannie wymienia impulsy danych. 12 do 14 miliardów komórek mózgowych pomnożonych przez 10 tysięcy połączeń sprawia, że ludzki mózg bije na głowę najszybsze komputery. Ludzki mózg jest w stanie przekazywać i przetwarzać niezliczoną ilość informacji od prostych matematycznych obliczeń, po wyobrażenia wszechświata, w którym zachodzi zjawisko zakrzywienia czasoprzestrzeni, od komponowania melodyjnych utworów muzycznych, po przekazywanie i odbieranie wiadomości od samego Boga. Tego żaden komputer. Nigdy nie osiągnie. Potencjał ludzkiego umysłu osiąga nowe szczyty możliwości dzięki działaniu w nas Ducha Świętego. Czytamy, że jeśli należymy do Chrystusa i Duch Boży mieszka w nas, jesteśmy umysłu Chrystusa. Więcej? Ten umysł nieustannie się odnawia. Możemy o tym przeczytać w pierwszym liście do Koryntian, drugi rozdział, szesnasty wiersz i list do Rzymian, dwunasty rozdział i dwunasty, drugi wiersz. Żaden komputer nigdy nie będzie w stanie myśleć bożymi myślami, ani żadna sztuczna inteligencja nie będzie w stanie poznać Bożego serca czy posłusznie, radośnie wykonywać Jego wolę. Kiedy Pan Jezus zacytował starożytne, izraelskie wyznanie wiary, to coś do Niego dodał. Nie wiem, czy zauważyliście. Czy porównaliście, co jest w hebrajskim szema, i co jest w słowach Jezusa, który je cytuje? Jezus powiedział, będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem, ze wszystkich swoich sił. Co Jezus dodał? Całym swoim umysłem. Tego właśnie chce i wymaga od swoich naśladowców, Pan Jezus, byśmy kochali Boga całym naszym jestestwem, wszystkim, co w nas, ze wszystkich sił, łącznie z tym, o czym myślimy. Czy kochamy Boga we wszystkich naszych myślach? czy kochamy Boga w tym, o czym myślimy. Tylko Bóg o tym wie i tylko my o tym w jakiejś części wiemy. Mog Ludzie mogą myśleć, że kochasz Boga na podstawie tego, co słyszą, co mówisz. Ludzie mogą myśleć, że kochasz Boga na podstawie tego, co robisz. Wielu ludzi myślało, że faryzeusze są ludźmi, którzy najbardziej kochają Boga w tamtych czasach kiedy Pan Jezus chodził po ziemi. Ale Jezus, który znał myśli, który znał głębokości ludzkich serc, patrzy na nich i mówi, na zewnątrz faktycznie robicie dobre wrażenie. Ale co jest wewnątrz? Jakie tam łupieszcze myśli? Ile tam porządliwości? Ile tam zazdrości, zawiści, gniewu? Czy kochamy Boga całym naszym umysłem, każdą naszą myślą? Żyjąc we współczesnym świecie, nasz umysł jest poddawany ciągłym bodźcom i różnym wpływom. Współczesne media masowego przekazu w ogromnej mierze bombardują nas, przeciwieństwem treści listu do Filipian 4.8. Są przesiąknięte erotyzmem, przemocą i pogardą wobec naszego Pana Jezusa. Umysły niezliczonych chrześcijan karmią się z suto zastawionych multimedialnych stołów rozrywki tego świata stają się coraz bardziej przesycone erotyzmem i bluźnierstwem, co oznacza, że stają się niechrześcijańskie. Obecnie bardziej niż kiedykolwiek musimy usłuchać Słów psalmisty, który mówi, w moim domu będę chodził w niewinności serca, w moim domu będę chodził w czystości serca, nie będę stawiał przed moje oczy niegodziwej rzeczy. To słowo niegodziwe może oznaczać bezwartościowej rzeczy. Czy chodzimy w naszym domu, kiedy nas nikt nie widzi, nikt nie wie, co robimy, co oglądamy, czego słuchamy, w niewinności serc, w czystości serc, czy stawiamy przed nasze oczy niegodziwe rzeczy, bezużyteczne rzeczy, które zaśmiecają nasz umysł, który ma być umysłem Chrystusowym. W wielu przypadkach niezbędna jest zdecydowana postawa, do której wzywa nas Pan Jezus w obliczu wielkiego zagrożenia, jakie stanowi dla nas nasze oko. Jeśli więc Twoje prawe oko, czyli to lepsze, takie to jest hebrajski idiom, prawe oko, nie chodzi lewe, prawe, tylko chodzi o to lepsze oko, nawet to, którym lepiej widzisz. Jeśli to oko jest ci powodem do upadku, wyłup i odrzuć je od siebie. Pożyteczniej bowiem będzie dla ciebie, aby zginął jeden z twoich członków niż żeby całe Twoje ciało było wrzucone do ognia piekielnego. Ilu ludzi dzisiaj poważnie traktuje te słowa Pana Jezusa. Oczywiście nie chodzi o fizyczne wyłupanie sobie oka, ale chodzi o radykalne zerwanie z tym, co prowadzi nas do upadku co oddala nas od Boga, co sprawia, że nie myślimy po Bożemu. Odrzucając to, co złe i unikając wszystkiego, co nas zanieczyszcza, może nas zanieczyścić, może nas zdegradować wewnętrznie, karmy się tym, co nas ubogaca, co nas buduje, co nas zbliża do Boga pokoju. Spędzajmy jak najwięcej czasu na czytaniu i rozważaniu Bożego Słowa. Wielkim niebezpieczeństwem w naszym zabieganym, pełnym rozrywki, coraz bardziej analfabetycznym świecie, jest zaniedbywanie przez ludzi wierzących Bożego Słowa. Mają czas, by być ciągle na Facebooku. Znają wszystkie nowinki herezji w Kościele. Ale jak zaczynasz rozmawiać z niektórymi, to masz wrażenie, jakbyś słyszał ten świat. Nie, w ich słowach nie ma Słowa Bożego, tylko są ludzkie myśli, pragmatyzm, jakieś rzeczy wynikające z szukania i zaspokajania ludzkich pragnień, ludzkich żądz, którymi, za którymi gonią ludzie tego świata. Nie usłyszysz od nich myśli, które by odzwierciedlały myśli Słowa Bożego. To wskazuje, co jest w sercu, co jest tam w głębokości umysłu. Pan Jezus mówi z obfitości serca i to słowo serce w hebrajskim myśleniu nie jest siedliskiem uczuć, ale przede wszystkim siedliskiem woli, siedliskiem decyzji, siedliskiem rozmyślania. Jezus mówi z obfitości tego, o czym myślisz, co, co, czego pragniesz, do czego dążysz, z tego płyną twoje słowa. One objawiają nasze wnętrza. Jeśli podejmujemy niewielki wysiłek, aby myśleć Bożymi myślami, aby zachowywać Jego Słowo w naszych sercach, aby nie grzeszyć przeciwko Niemu, jeśli podejmujemy niewielki wysiłek do tego, jaki jest stan naszych dusz, nie możemy być pod wpływem tego, czego nie znamy. Musimy zachowywać Boże Słowo w naszych sercach, rozmyślać o Nim. Kiedy wstajemy i gdy, kiedy się kładziemy, kiedy wychodzimy i gdy wracamy na wszystkich naszych drogach pamiętać o Nim i rozmyślać o Jego woli, o Jego chwale, o Jego Królestwie, o Nim. Musimy znajdować czas na spokojne rozmyślanie, czy to wczesnym rankiem, czy w południe, czy w mroku nocy. Ale musimy mieć czas na rozmyślanie o rzeczach, które zbliżają nas do Boga. Musimy czytać i ponownie czytać znane nam fragmenty, słuchając głosu Bożego Ducha, modląc się i analizując Boże Słowa. Musimy ciągle karmić się całym Bożym Słowem, nie tylko chlebem, gdyż nie samym chlebem żyje człowiek ale każdym słowem, które pochodzi z ust Boga. Musimy je czytać, słuchać, rozważać Jego treść. Bóg wzywa nas, abyśmy przeciwdziałali hałaśliwym bodźcom, które codziennie atakują nasze umysły i każdą, każdą myśl poddawali w posłuszeństwo Chrystusowi. Byśmy myśleli tak jak on myśli. Paul Robinson, profesor na Uniwersytecie Stanford, wychodząc ze świeckiego punktu widzenia, analizując współczesne społeczeństwo i sposób komunikacji, który jest skuteczny w procesie myślenia, stwierdził takie, taką rzecz. Jedynym skutecznym sposobem nauki jest czytanie. Mówi, że edukacyjna telewizja jest zaprzeczeniem samym w sobie. Mówisz, że jest to jedyny sposób skutecznego zdobywania wiedzy, ponieważ zapisane słowa zatrzymują myśl, którą można analizować, interpretować, weryfikować. Bill Hall w książce zatytułowanej Właściwe myślenie, chrześcijański pisarz, napisał u schyłku minionego wieku takie słowa. To, co mnie przeraża, to antyintelektualna, pozbawiona krytycznego myślenia filozofia, która przeniknęła do Kościoła. Ta filozofia ma tendencję do romantycznego podejścia do wiary, czyniąc z lokalnego Kościoła ośrodek emocjonalnych przeżyć. Według tej koncepcji wierni są duchowymi konsumentami, a zadaniem zboru jest zaspokajanie ich odczuwalnych potrzeb. Ważkie słowo. Obecnie wielu ludzi chodzi na nabożeństwa nie po to, aby lepiej poznawać Boga i Jego wolę i chwalić Boga, i poddawać się Bogu, nie po to, jak zacni Berejczycy, by badać Pisma i przekonywać się, co jest prawdą, ale wielu ludzi idzie do zboru po cotygodniową pigułkę religijnych emocji, cotygodniowy duchowy haj, by poczuć, że Bóg jest wciąż z nimi. są duchowo niestabilni, ponieważ żyją uczuciami zamiast myśleć według Bożego objawienia. Oczywiście uczucia są częścią naszego człowieczeństwa i jeśli zdrowo myślimy i jeśli zdrowo żyjemy, to z tego płyną właściwe uczucia, odczucia i przeżycia. Nie negujemy tych rzeczy, ale jeśli one są, celem, dla którego się gromadzimy. Jeżeli cała oprawa muzyczna i kazania i wszystko, co się dzieje, ma służyć wywołaniu uczuć, to lepiej pójść do kina, na film, który cię tak wytrzęsie emocjonalnie. Lepiej pójść na sztukę czy do teatru, czy posłuchać jakichś artystów muzycznych, którzy takie wzbudzą w tobie uczucie, jak jest żaden kościół by nie wzbudzi, albo niewiele jest w stanie dorównać ich możliwością wywoływania wrażeń. Bóg nakazał nam myśleć. I to widzimy w bardzo określony sposób. Księga Izajasza zaczyna się Bożym wezwaniem do swojego krnąbrnego upadłego ludu i Bóg mówi, chodźcie rozpatrzmy, rozsądźmy rozważmy mówi Jahwe nie powiedział, chodźcie, poczujmy to razem chodźcie, doświadczmy tego razem, ale powiedział, chodźcie i rozsądźmy, rozpatrzmy rozważmy i Bóg im przedstawia jaki jest problem w ich życiu co się dzieje w ich kraju? I mówi, co wy z tym zamierzacie zrobić? Zastanówcie się. Rozważcie, co was czeka. Jakie konsekwencje będą takiego, a nie innego sposobu waszego życia. W szesnastym rozdziale Ewangelii Mateusza faryzeusze i saduceusze przyszli do Jezusa i powiedzieli, chcemy zobaczyć znak. Chcemy, abyś uczynił jakiś cud. Zrób coś spektakularnego. A Jezus odpowiedział im, potraficie spojrzeć na niebo i przewidzieć, jaka będzie pogoda. Dlaczego więc nie możecie spojrzeć na to, co się dzieje między wami? Co zostało zapowiedziane w pismach? i pomyśleć, i wyciągnąć logiczne wnioski. Ponadto Jezus powiedział, choćby ktoś powstał z martwych, nie uwierzą, jeśli nie uwierzyli Mojżeszowi i prorokom. Biblia zawsze wzywa ludzi do myślenia do rozumowania. Dlatego Biblia jest księgą. Bóg, kiedy dał nam swoje objawienie, nie dał nam filmu. Nie dlatego, że jeszcze nie było takiej technologii. Gdyby Bóg chciał, to mógłby zapisać swoje objawienie na filmie. I zamiast czytać Jego księgę, moglibyśmy oglądać film. Ale Bóg nie dał nam filmu. Dał nam księgę. Nie dał nam serii teledysku. Dzisiaj niektórzy chrześcijanie myślą, że filmy i teledyski chrześcijańskie sprawią, że będą lepszymi wierzącymi. Obawiam się, że masa z tych filmów i teledysków jest to wielki chłam i wielka strata czasu. Mówię, że wszystko, ale masa z tego nie jest odzwierciedleniem Bożego Słowa. Jest, w, jest wyrazem wyobraźni reżyserów i artystów. Wiele z tego, co dzisiaj uchodzi za chrześcijańską muzykę, niczym nie różni się od muzyki i ducha tego świata. Myślę, że jesteście świadomi, że w pogańskich religiach element doktrynalny jest minimalny albo w ogóle nieobecny. Najważniejszą rzeczą w pogańskich wierzeniach jest odprawianie rytuałów i nadprzyrodzone doświadczenia. Każda religia oderwana od wzniosłej myśli zawsze z czasem staje się słaba, nieudolna i szkodliwa. To odróżnia chrześcijaństwo od innych religii. Chrześcijaństwo zawiera nadprzyrodzone doświadczenie i doktrynę. I one są ze sobą nierozłącznie połączone. Jezus przychodzi do ludzi z cudowną mocą i konkretnym, pozytywnym nauczaniem. Twierdzi, że jest prawdą i głosi prawdę przekazuje naukę, którą wzywa swoich uczniów, by zachowywali i nauczali wszystkich tego, co On im przekazał, to, czego On ich nauczył, by to czynić, by tak postępować. Pan Jezus wzywa do wiary w Niego, i do posłuszeństwa Jego nauczania. Psalm 32, wiersz 8, Bóg mówi, pouczę Ciebie i wskażę Ci drogę, którą masz iść. Będę Ci służył radą, a moje oko spocznie na Tobie. I dodaje, nie bądźcie nierozumni, jak Konie i jak muł. Pomyślmy o tym. Nie zachowujmy się jak konie i muły, które tylko myślą, jeśli myślą o czymś, to, to, to jest to jak to jest zawężone. Wręcz z tego, co tutaj psalmista mówi, ich zachowanie nie wskazuje na wzniosłe myśli. W wielu sytuacjach zachowują się tak, że trzeba je wędzidłem i biczem i w jakiś przemocowy sposób kierować we właściwą stronę. I Bóg mówi, nie zachowujcie się w ten sposób. W psalmie 73-22 wierszu psalmista przyznaje, byłem głupi i nierozumny. Byłem jak zwierzę przed Tobą. Nie bądźmy tacy. Myślmy. I myślmy tak, jak nas uczy Słowo Boże. Wnikliwe myślenie jest charakterystycznym wyróżnikiem naszej objawionej wiary. I przechodząc do dziewiątego wiersza z listu do Filipian, czwartego rozdziału, zauważmy, że Paweł, który wzywa Filipian do właściwego rozważania, rozmyślania i zajmowania właściwej postawy wobec rzeczy, które docierają do naszego umysłu, nie był trenerem siedzącym w wygodnym fotelu. Paweł wcielał w życie każdą z tych rzeczy, których nauczał, do których usilnie wzywał swoich odbiorców. Paweł miał umysł Chrystusa. I czytając Jego Pisma widzimy odzwierciedlenie Bożej myśli. Nie przyjmujemy Jego słów jako słowa ludzkie, ale przyjmujemy Jego słowa jako słowa Chrystusa, objawione mu przez Chrystusa i wprowadzane w Jego życie. Paweł rozważał wszystko, co było prawdą, a następnie tym żył. Myślał i żył szlachetnie, myślał i żył sprawiedliwie, myślał i żył czystym życiem, myślał o tym, co piękne i żył w zgodzie z tym, myślał i żył chwalebnie. W ten sposób prezentował swoje własne postępowanie, jako żywy przykład do naśladowania. Czego się nauczyliście, mówi do Filipian, co otrzymaliście, co słyszeliście i widzieliście we mnie, to czyńcie, to praktykujcie, to róbcie. A więc te zawarte w ósmym wierszu wyznaczniki chrześcijańskiego myślenia dla Pawła nie były jakimiś wzniosłymi abstrakcjami. To nie był materiał do jakiejś ezoterycznej kontemplacji, ale to, co Paweł mówi, było konieczne do prowadzenia właściwego życia. To czego się nauczyliście, co otrzymaliście? Co mamy z tym robić? Dyskutować o tym w kółko? Spierać się z innymi, którzy coś innego otrzymali, czegoś innego się nauczyli? Przekonywać ich, że my mamy lepsze niż oni? Mamy wzbijać się w pychę? Że tak wiele się nauczyliśmy? Że tak wiele otrzymaliśmy? Paweł mówi, nie po to otrzymaliście. Nie po to się uczyliście. Ale po to, żeby teraz żyć. Żeby postępować według tego, co wiesz. To, że wiesz, super. Ilu z nas ma tyle wiedzy, że naprawdę już nie potrzebujemy ani grama więcej, żebyśmy tylko robili to, co już wiemy. Nie potrzebujesz wysłuchać kolejnych stu tysięcy kazań, żeby się dowiedzieć. Zazwyczaj słyszysz coś, co już wiesz. Większość z nas nie usłyszała dzisiaj nic nowego. Może jakieś tam fakty, skądś tam zaczerpnięte dla mnie, które też były nowe, ale jeśli chodzi o naukę Bożą, to są to rzeczy proste, które znamy od dawna. Pytanie, ile z nich znajduje odzwierciedlenie w naszym codziennym postępowaniu. Dobrze wiemy, że myślenie o głupich rzeczach, o nieczystych rzeczach, o, o, o, o kłamliwych rzeczach, o złośliwych rzeczach i tak dalej jest szkodliwe, złe. A myślenie, rozmyślanie o Bożym Słowie to, to bogactwo... Yy, duchowego życia. I w świetle tego, ile czasu w zeszłym tygodniu poświęciliśmy nam rozmyślanie nad Bożym Słowem, a ile czasu poświęciliśmy na pustą rozrywkę, na słuchanie i oglądanie rzeczy pustych, bezwartościowych, głupich, a wiele z nich może kłamliwych, Bluźnierczych, nieczystych. Zastanówmy się, kochani, czym napełniamy się? O czym rozmyślamy? Co, co jaka, jaka melodia rozbrzmiewa w naszych sercach? Czy Jesteśmy zgodnie z poleceniem apostoła Pawła, a przez to samego Boga. Nieustannie napełniamy się Słowem Chrystusa. Czy Słowo Chrystusa mieszka w nas obficie? Czy nie potrafimy odpowiedzieć na proste pytania, które ludzie nam zadają? Nie potrafimy zlokalizować w Biblii prostych rzeczy, Jesteśmy wielu z nas wierzącymi od wielu, wielu lat, a niektórzy jeszcze nie przeczytali całej Biblii. Niektórzy pewne części Biblii traktują jako jakąś zamkniętą księgę, nad którą nie rozmyślają, nie modlą się o Boże światło, zrozumienie, objawienie Boga, Jego dróg. Paweł mówi, to czego się nauczyliście, co otrzymaliście, to róbcie. I dalej mówi, co słyszeliście i widzieliście we mnie. Zarówno kiedy Paweł był z nimi, jak i wtedy, kiedy był daleko. Filipianie słyszeli o charakterze i postępowaniu Pawła. O tym, jak stawiał czoła, Różnym ciężkim próbom O jego oddaniu O jego modlitwie O jego cierpliwym cierpieniu I wytrwałości Kiedy był z nimi Widzieli jego bogobojne postępowanie Widzieli jego uprzejmość Łagodność Serdeczność Jak traktował braci, siostry Jego miłość do ludzi wokół Dzielenie się Ewangelią Mieli przed oczami wzór szlachetnego i wartościowego życia. Dlatego Paweł nakazał i obiecał, mówi, praktykujcie te rzeczy, róbcie te rzeczy, a Bóg pokoju będzie z wami. Innymi słowy, jeśli nie będziemy tego robić, jeśli nie będziemy tego praktykować, to co? Czy Bóg pokoju będzie z nami? Wielu chrześcijan lubi wybierać te różne fragmenty Bożego Słowa. Mówią, wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia. Następna część tego listu. Nawet słyszałem, że na jednej siłowni, na suficie napisali te słowa. Dźwigali, wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia. <grywa> Wielu chrześcijan tak sobie bierze różne rzeczy i takie triumfalnie wypowiada, w ogóle nie patrząc na kontekst, w jakim one są powiedziane. Czym są obwarowane, jakim cierpieniem, jakim poddaniem Chrystusowi, jakimi zmaganiami. Tak, chcemy, żeby Bóg pokoju był z nami. Chcemy żeby Boży pokój strzegł naszych myśli i serc. Ale jeśli napełniamy nasz umysł śmieciami, jeśli jesteśmy pyszni i wyniośli, jeśli nie ma w nas uniżenia, które jest w Jezusie, który będąc Bogiem, uniżył samego siebie, aż do śmierci na krzyżu. Jeśli nie modlimy się nieustannie, to cytowanie tego fragmentu wiersza a pokój Boży, który przewyższa wszelkie zrozumienie, strzec będzie waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie, nic ci nie pomoże, człowieku, jeśli tego nie robisz, co jest wcześniej napisane. Dzisiaj w Kościele jest taka nauka, taka deformacja Bożego nauczania. Cytowanie różnych wierszy, które przez cytowanie mają stać się rzeczywistością. Ale one stają się rzeczywistością dla tych, którzy są posłuszni temu, co się wiąże z obietnicami, które zostały dane. To nie jest jakaś magia cytowania Bożego Słowa. To jest moc Bożego Słowa, która przejawia się w pokornym, posłusznym życiu i działaniu ludzi, którzy poważnie traktują to, co Bóg mówi i praktykują to, czego Pan Jezus naucza, czego nauczają Jego apostołowie. Ktoś powiedział, że szlachetne myśli mają niewielką wartość, jeśli nie zostają przełożone na czyny, i dodał: życie przewyższa naukę, a praktyka przewyższa priorytety. Prawda jest taka, że nie doświadczymy. I nie będziemy doświadczać dobrych Bożych rzeczy, jeżeli nie będziemy posłuszni temu, co Bóg mówi. Paweł nawoływał swoich czytelników, odbiorców, aby takie słowa jak prawda, sprawiedliwość, czystość były w ich sercach, w ich umysłach i w końcu były wypisane na ich życiu, na ich postępowaniu. Paweł nie zakończył na wezwaniu ich do właściwego myślenia, przemyśliwania, zajmowania właściwej postawy i kształtowania opinii, ale mówi, to wszystko, co, co przyjęliście, to wszystko, co właśnie przez to było zdrowe myślenie, rozważanie, kontemplację nad Bożym Słowem, to wszystko, co przyjęliście, to wszystko, co, co wam zostało dane, czego was nauczono, to wszystko, co widzieliście we mnie, co słyszeliście ode mnie i od innych Bożych ludzi, to czyńcie, a jeśli to czynicie, Bóg pokoju będzie z wami. Jeśli nie masz pokoju w swoim życiu, jeśli nie doświadczasz obecności Boga pokoju, to zastanów się, czy czynisz to, co ten Bóg ci nakazuje. Nie mniej pretensji do Boga i nie mów, gdzie jesteś, czemuś mnie opuścił, czemuś mnie porzucił. On mówi, nigdy Cię nie zostawię i Cię nie opuszcza. To my Go opuszczamy, to my Go porzucamy, to my o Nim zapominamy. To my schodzimy na nasze własne drogi. Tu jest przyczyna, że Bóg pokoju nie jest z nami. Oczywiście Paweł pisze tutaj do kochanych, wierzących Filipian i my dzisiaj, mam nadzieję, słuchamy tych słów nie jak nieposłuszny koń i muł, ale słuchamy jako dzieci Boże. W nadziei, że ta obietnica, którą tu znajdujemy, jest obietnicą, którą, której będziemy doświadczać. Zauważcie, że we wcześniejszym, w siódmym wierszu Paweł mówi o Bożym pokoju, który przewyższa wszelki rozwój. A tutaj w dziewiątym wierszu mówi o Bogu pokoju. Mówi: Jak się modlisz, zamiast się martwić, to możesz doświadczyć Bożego pokoju, który będzie strzegł twoich myśli. A jak czynisz te wszystkie właściwe rzeczy, to Bóg pokoju będzie z tobą. I to oczywiście Boży pokój i Jego obecność nie mogą być rozdzielone. Tam, gdzie jest Bóg, tam jest Jego pokój. Kiedy Bóg pokoju i Boży pokój panuje w ludzkich sercach, to czy w Filipi, czy w Rzymie, czy w Wejherowie, ludzie, którzy doświadczają tego pokoju i Boga pokoju promieniują światłem Chrystusa na otaczający świat apostoł Paweł wzywał cały zbór Filipi, aby świecili jak światła w ciemnym świecie wśród przewrotnego i wykolejonego pokolenia my dzisiaj nie żyjemy w lepszym świecie żyjemy wśród przewrotnego i spaczonego, wykolejonego świata, który coraz szybciej gna na swoją zagładę. I kochani, jakże ważne jest, byśmy wyróżniali się w tym świecie, byśmy byli ludźmi, którzy inaczej myślą, inaczej mówią, inaczej postępują, byśmy jaśnieli jak światła w tym ciemnym świecie.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 Kochany Panie, jesteśmy Ci wdzięczni, że zostawiłeś nam swoje słowo, które możemy w każdej chwili wziąć do naszych rąk, możemy je w różnej formie dzisiaj czytać, słuchać, rozważać, rozmyślać. Mamy dostęp do Twoich myśli, do Twoich pragnień, do Twoich opinii, do Twojego serca, do tego, jak Ty patrzysz na ten świat, na nas, na grzech, na wieczność. Boże, wybacz nam, prosimy wybacz nasze zaniedbania w poznawaniu Ciebie, Rozmyślaniu o tym, co zbliża nas do Ciebie, przemienia nas na Twój obraz. Wybacz nam zmarnowany czas. Zmarnowane chwile, które nie tylko nie przyniosły nam pożytku, ale jeszcze wniosły tyle niepokoju, tyle lęku, tyle złych, porządliwych myśli Panie wybacz, wybacz prosimy nasze niestosowanie się do Twojej nauki do prawdy objawionej nam wybacz nam nieposłuszeństwo wobec Twojego słowa Twojej prawdy Twojej woli Daj nam łaskę głębokiej pokuty. Prosimy, daj nam łaskę uniżyć nasze serca przed Tobą. Daj, żeby każdy z nas w szczerości serca mógł stać przed Tobą i nie zlekceważyć tego, co Twój Duch dzisiaj mówi do zboru. Nie zatwardzić naszych serc, nie usztywnić naszego karku, nie być jak uparty muł, ale przyjąć Twe słowa, które darzą życiem. Wziąć sobie do serca Twoje napomnienia i uchwycić się Twojej dobrej obietnicy, Twojej obecności z nami, Twojego pokoju. Tego, co jest największym pragnieniem ludzkiego serca, szalom, Boży pokój, który przewyższa zrozumienie, niezależny od sytuacji, okoliczności, świadomość bliskości z Tobą, Twojej akceptacji, Twojej miłości, Twojego życia w nas, dobrej nadziei. Prosimy, kochany Panie, o Twoje łaskawe działanie w każdym z naszych serc, u każdego brata, każdą siostrę, którzy zbłądzili, pogubili się, oddalili się od Ciebie, dali się uwieść u łudzie tego świata, poszli za głosem obcych, Panie zmiłuj się, przywieź do opamiętania, przywieź do pokuty, przywieź do nawrócenia do Ciebie. Oddajemy Ci hołd i cześć, nasz dobry pasterzu, który życie położyłeś za nasze dusze, które dałeś nam przykład świętego życia który dałeś nam przykład życia apostołów wczesnego Kościoła i wielu braci, sióstr, których i dzisiaj możemy znać i z których możemy, od których możemy się uczyć. Daj Panie, żebyśmy korzystali z tego wszystkiego, co nam hojnie dajesz, wszystkiego, czego potrzebujemy do życia i pobożności. Bądź uwielbiony w naszym życiu, w Twoim Kościele. Amen. Amen. Zachęcam jeszcze, kochani, do modlitwy. Dziękujemy, Ojcze, za zachętę płynącą z tego słowa. Jako Twoi uczniowie... Chcielibyśmy, mam nadzieję, że jestem wyrazicielem przynajmniej w większości z nas, że chcemy jako uczniowie być dobrymi uczniami, którzy słuchują się w głos nauczyciela i którzy są świadomi, że to jest głos samego Boga spożyciela, który wie to jest dla nas dobre, czego potrzebujemy. Ja pragnę być dobrym uczniem, będąc Twoim dzieckiem, będąc częścią Kościoła, oblubienicy. Modę się przemianę y, na podobieństwo Pana Jezusa dla każdego z nas. Amen. Amen. Amen. Karym z Dziękuję to nas na powinna co nie dostajesz, nie do Ciebie, tak Dziękuję <tankuś> że się na tym miejscu. Na złącznie, w rodzinę, się, bo razem z jednoczeństwem od w pieśniach, i do a jeśli Państwo nam nie dostaje z tego co się musi i pomaga to Panie zmieniać się, nie ma do więcej czasu, którego żądałeś Panie pani a więcej czasu się dać z Tobą w Słowie Twoim pomóc i a święta krew od nieba, czerpnie do wszystkiego, że zapytaje. Amen. Amen. Tak, oczywiście dziękuję za Twojego Syna, który świętych święty, święty. święty z mam tą możliwość byś w gminie dopoznawać i ten otwarty tą drogę do wciągu łaski też, ale też dziękuję za Twoje słowo, które nam dajesz, że możemy czytać, które jest żywe, skuteczne, prawdziwe. kiedy jesteśmy posłużni, chcemy tobie chcę być podporządkowani pod Twoje słowo, zatem pewnie rzeczy już nie rozumiem, ale z czasem nam oczy, bo nasze, abyśmy mieli wygór właśnie tak postępować to jest napisane i chodzić tym, się poznawać każdego dnia I zawsze kierujesz nasze słowa na twoje słowa na to jest słowa, to jest, słowa, to jest napisane, żebyśmy w serce gdzieś w jakichś emocjach nie uciekali jakichś e, chwilach i miesiąc dzisiaj już się czeka, o wypaczonej miłości która jest przyjazd sprawiana jakimiś bodźcami a Ci dziękuję ojcze za to, że tu był tak stały, tu nas szerzej słowa, w czym postępować. Nas do tego, żeby byli w Chcemy wciąż pamiętać i nieustannie Ci dziękować za to, co dla nas uczyniłeś, jak bardzo się uniżyłeś, jak pozwoliłeś grzesznym ludziom sprzeciwiać się Tobie, zadać Tobie tyle bólu, skazać Cię niewinnego, na śmierć i zaliczyć Ciebie do grona złoczyńców. Panie, dziękujemy Ci, że jak owca na rzeź prowadzona nie otwarłeś swych ust, nie zawołałeś legionów, aniołów, by pokonali Twoich przeciwników, ale tak jak zapowiedziałeś Dałeś swoje życie za owce. Dałeś swoje życie za nas i za wszystkich grzeszników, którzy z Twojej łaski uwierzą w Ciebie i przyjdą do przyjęcia tego wielkiego zbawienia. Panie dzięki Ci za przelanie Twojej krwi, za Twe cierpienie i śmierć. Aby obdarzyć życiem i dać całemu światu możliwość zbawienia. Dziękujemy Ci, że zwlekasz ze swoim przyjściem nie dlatego, że odwlekasz je bez powodu, ale nie chcesz, aby ktokolwiek skinął, ale chcesz, żeby wszyscy ludzie doszli do właściwego poznania prawdy do zbawienia i czekasz. Panie, czekałeś na nas i czekasz jeszcze na tych wszystkich, których imiona są zapisane w Księdze Życia. I my chcemy cierpliwie wyczekiwać Twojego powrotu, Twojego Królestwa Chwały, objawienia się Synów Bożych, naszego zmartwychwstania i Wiecznego bycia z Tobą, gdzie już nie będzie bólu, śmierci, grzechu, zła, kłamstwa, krzywdy, tego wszystkiego, co dzisiaj towarzyszy nam w tym świecie. Panie, dajbyśmy, oczekując Twojego powrotu, oczekując tego wielkiego dnia, kiedy niebiosa z trzaskiem przeminą, kiedy Ziemia i Wszystkie dzieła na niej ludzkie spłoną, tak byśmy, oczekując tego dnia, prowadzili życie czyste, święte, nienaganne, w bojaźni, pełni miłości do Ciebie, miłości do bliźnich, poddani Tobie, kochający Ciebie z całego serca, z całej duszy ze wszystkiej myśli, ze wszystkich sił. Panie, posil nas i wzmocnij teraz, kiedy będziemy jedli z tego chleba, pili z tego kielicha. Potrzebujemy Twojej siły, potrzebujemy Twojej łaski, potrzebujemy Twojego oczyszczenia naszych serc, wszelkiej nieprawości. Potrzebujemy duchowej odnowy. Potrzebujemy Ciebie, Panie, byś w swej łasce i dobroci objawiał się w naszym życiu i przez nasze życie w tym świecie, w naszych domach, wśród naszych znajomych, w pracy, gdziekolwiek jesteśmy. By to życie, które jest naszym udziałem mogło też płynąć przez nas i ożywiać tych, którzy są bliscy naszym sercom i tych wszystkich, których stawiasz na naszej drodze, do których nas posyłasz. Uwielbiamy Ciebie, Panie, za to wielkie zbawienie i modlimy się, by ono jeszcze stało się udziałem wielu, póki ten czas łaski trwa, póki to, co się nazywa dzisiaj wciąż trwa. Dziękujemy Ci i wywyższamy Ciebie, wielki Zbawicielu. Amen. Panie Boże nasz, to słowo dzisiaj wielokrotnie pojawia się w Twoim słowie i dzisiaj też wybrzmiało to słowo. I proszę Ojcze, Pomóż nam wykorzystać dzisiaj i zrozumieć, że dzisiaj jest ten dzień, w którym gdy słyszymy Twój głos, potrzebujemy go usłyszeć, przejąć się tym, miłować i wzywasz nas do działania, abyśmy byli tymi, którzy usłyszawszy Twój głos, podejmują działanie nie odkładają rzeczy na jutro ale dzisiaj dziękujemy za Twoje słowo za Twoje działanie w nas i pośród nas Amen, Amen. Kochani Pan Jezus przed swoją męką wziął chleb i złamał go i podał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie, jedzcie z Niego wszyscy. To jest bowiem moje ciało, które za Was będzie wydane, czy dosłownie jest wydawane. I podobnie po wieczerzy wziął kielich i pobłogosławił go. I podał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie, pijcie z Niego wszyscy. To jest bowiem kielich mojej krwi. Kielich nowego przymierza w mojej krwi, która się za was wylewa na odpuszczenie grzechów. To czyńcie, powiedział Jezus, na moją pamiątkę. I chociaż jest to tak proste, tak zwyczajne, to myślę, że nie do końca nie wiemy, co się kryje za tym chlebem i za tym kielichem? Chrześcijanie różnych maści od wieków wspierają się i obstają przy swoim zrozumieniu wieczerzy pańskiej. Myślę, że jakkolwiek dzisiaj mamy łaskę to rozumieć, ważne jest, byśmy brali z tego chleba i pili z tego kielicha tak, żeby było to błogosławieństwem dla nas. Żeby nikt z nas nie czynił tego bezmyślnie. Znowu, jak ważne jest, byśmy właściwie myśleli, przystępując do stołu pańskiego. Czytamy, byśmy rozważali, rozsądzali ciało i krew pańską. Co to znaczy? byśmy rozmyślali o istocie Jego przyjścia w ciele, przelania Jego krwi za nasze grzechy. Z jednej strony to dalej chleb. Nie jesteśmy w gronie tych, którzy wierzą w transubstancjacje. Traktujemy ten chleb jako chleb, ten kielich dalej jako kielich, a jednak z z wielką bojaźnią, z, z wielką powagą, z nabożnym szacunkiem. Wyciągamy rękę po ten chleb i pijemy z tego kielicha. Nie jak po zwykły chleb, chociaż tamten też powinniśmy z wdzięcznością i z uwielbieniem i z dziękczynieniem zawsze sięgać. Ale tu jest coś szczególnego w tym wspominaniu śmierci Pana Jezusa. I nie chcemy z tego robić większej ceremonii niż Pan Jezus by chciał, ale nie chcemy też jakoś sprowadzić to do zjedzenia tylko kawałka chleba i napicia się z tego kielicha. Próbujemy i szukamy znaleźć tą równowagę między prostotą a głębią, jaka jest w tym akcie i w każdym innym, akcie naszego uwielbienia Boga i posłuszeństwa Jego Słowu. I dlatego, kochani, zawsze zachęcam, byśmy w takim modlitewnym nastawieniu jedli z tego chleba i pili z tego kielicha. Jeśli chcemy, mamy odwagę, też podnosili nasze głosy w dziękczynieniu Bogu, za to, co, co tutaj wyrażamy, jedząc tego chleba, pijąc tego kielicha. Zachęcamy, żeby był to czas takiej właśnie modlitwy, refleksji, dziękczynienia, uwielbienia, w którym doświadczamy tego, co Bóg zamierzył przez tą pamiątkę. Z pewnością jest to znaczące i widzimy, jak wcześniej chrześcijanie, spotykając się, spotykali się na łamaniu chleba najprawdopodobniej odnosi się to nie do tylko zjedzenia zwykłego posiłku ale właśnie też wspominania śmierci Jezusa w ten sposób i oddawania Mu chwały więc już nie mnożąc słów zachęcam kochani bracia, siostry byśmy właśnie w takim duchu modlitwy w duchu dziękczynienia, uwielbienia, Podchodzili tutaj, jedli z tego chleba, pili z tego kielicha, czy z tych kieliszków, do których będziemy przelewali i wywyższali naszego Pana. Upewniali się, że jesteśmy blisko Niego, że nic nie stoi na przeszkodzie między nami a Nim, że jeśli cokolwiek wydarzyło się w naszym życiu złego, wyznaliśmy to Bogu, odwróciliśmy się od tego, przeprosiliśmy tych, wobec których zawiniliśmy że mamy czyste serca czyste sumienia żyjemy właśnie w tym świetle Jezusa do którego nas powołał przez dzieło krzyża naprawdę rozsądzajmy tak jak nas Słowo Boże wzywa rozmyślajmy poważnie, głęboko o tym co tutaj się dzieje i niechaj będzie to błogosławieństwem dla każdego z nas jeśli jesteś w miejscu, w którym jeszcze czy z jakiegoś powodu nie możesz brać udziału w tej wieczerzy w taki sposób, że nie będziesz jadł czy pił z tego kielicha zachęcam Cię, żebyś nie, nie biernie nie siedział tylko kiedy inni jedzą z tego chleba i piją z tego kielicha ale zachęcam każdą osobę, która jest tutaj do zbliżenia się do Boga i zastanowienia się ponownie nad sensem krzyża, nad sensem śmierci Jezusa. Zastanowienia się, czy wierzę, że On z zmartwychwstał i żyje. Jeśli tak, co stoi na przeszkodzie? Bym oddał Mu wszystko i, i też był uczestnikiem tego stołu. Niech nas Bóg błogosławi. Przekazuję serdeczne pozdrowienia od braci Sióstr ze Staszowa. W zeszłym tygodniu pozdrawiali, i w tym tygodniu również. W zeszłym tygodniu byłem w Toruniu w niedzielę. Tam też bracia, siostry przekazywali pozdrowienia. Także. Przekazuję pozdrowienia dla tych, którzy nie mogli być z nami w tygodniu na tych wykładach hala. One wszystkie tutaj zostały zarejestrowane, nagrane i będzie można odsłuchać ich, obejrzeć. Także zachęcam tych, którzy nie byli i prawdopodobnie jesienią będziemy kontynuować ten temat zwycięstwa w Chrystusie. Patrząc tutaj, do, wpatrzyliśmy na właściwie trzy rzeczy do tej pory. Mówiliśmy o tym, w jaki sposób Chrystus pokonał szatana i moce ciemności, i w jaki sposób my dzisiaj jesteśmy wolni od Jego wpływu, Jego działania w naszym życiu. Mówiliśmy o zwycięstwie Chrystusa nad światem, systemem tego świata, i w jaki sposób my powinniśmy doświadczać tego zwycięstwa w naszym życiu i ostatecznie mówiliśmy o zwycięstwie Chrystusa nad ciałem. Jesteśmy w konflikcie, ale w tym konflikcie też mamy w Chrystusie zwycięstwo nad ciałem, z którym będziemy się zmagać do końca naszych dni tutaj na ziemi, ale nie musimy żyć pokonanym życiem w obliczu słabości naszego ciała i grzeszności naszego ciała. Także zachęcam do rozważenia tego i być może też dyskusji, ponieważ yy, wiadomo tego typu tematy yy, dobrze byłoby, gdybyśmy na tych naszych yy, takich w kółeczku spotkaniach w niedzielę mogli też omówić, więc jeżeli posłuchacie czy byliście, macie jakieś jeszcze pytania, uwagi, to fajnie by było, gdybyśmy mogli usiąść w przyszłą niedzielę i właśnie o tym porozmawiać, może o tym też, co o czym dzisiaj była mowa. Czy jeśli ktoś jeszcze ma jakieś kwestie z księgi Sofoniasza, także za tydzień spotykamy się w tym naszym okręgu, tak? I jest później plan, żeby była agapa, ponieważ mijają trzy tygodnie. Mamy tą listę? Na stole jest lista różnych rzeczy, które trzeba przed i po agapie, i w trakcie wykonać. Więc zachęcam Was, bracia, siostry, byście ochotnie zapisywali się na tą listę tak, żeby była wypełniona i żeby każdy mógł przyłożyć się też w taki praktyczny sposób do, do tej naszej wspólnej później agapy czy czasu, który, który spędzimy razem. Może macie jeszcze jakieś ogłoszenia, pozdrowienia, informacje. Nasze, jeszcze tylko dodam, że nasze braterskie spotkanie takie tutaj zborowe mamy zaplanowane na 17. Dobrze pamiętam? 17 lutego o 15.00. Także wszystkich braci z naszej społeczności zapraszam, zachęcam, żebyście jak możecie tylko byli. Zawsze jest to taki naprawdę cenny czas, w którym rozmawiamy o różnych rzeczach, które dzieją się w naszym zborze. Prawdopodobnie w tego 17. będziemy mieli gości. Nie wiem, czy o której godzinie oni przyjadą, czy tam później, czy od razu o 15:00 będą z takiego wydawnictwa menonitów, którzy wydali, wydają ziarno prawdy i wydali te książki, które tutaj mieliśmy w brzuchu wieloryba i oni przyjadą z Wielkiej Brytanii i będą tutaj w różnych społecznościach tam zadzwonili też do mnie, czy byśmy nie chcieli się z nimi spotkać, porozmawiać i ja zaprosiłem ich wtedy na to nasze spotkanie. Nie, nie byłem pewien jeszcze, o której godzinie mają to potwierdzić, więc być może nie będą na 15, tylko na 16 czy 17, więc będzie okazja też tam z nimi się poznać, posłuchać troszkę ich historii, no, porozmawiać z braćmi. Natomiast w następnym tygodniu, czyli 22 lutego, mamy to braterskie nasze spotkanie, takie krajowe bracia z różnych stron przyjadą na czas postu i modlitwy czwartek wieczór, piątek cały i sobota do południa czy tam do trzynastej, 14. zobaczymy dokładnie jeszcze i też kochani bracia zachęcam was, jeśli możecie być czy, czy, czy na część, czy na całość to, to jest to cenny czas społeczności z braćmi, modlitwy wspólnej rozważania Bożego Słowa różnych wartościowych rozmów dużo braci się zapowiada, także też później po, po tym naszym braterskim spotkaniu mamy zawsze obiad dla tych braci i tutaj też mamy okazję do wykazania się naszą gościnnością i miłością braterską, nakarmić tych braci, żeby wrócili do domu na jedzenie. I Adaś ma jakieś ogłoszenie jeszcze. A propos tego spotkania braterskiego, myślę, że jeżeli ktoś chciałby się włączyć, do posiłku, przygotowania posiłku, to fajnie by było to jakoś skoordynować, żeby nie było to wolna amerykanka, bo różnie może wyjść, tak, że wszyscy ziemniaki ugotują na przykład. Także proponuję, pa, pa, pa, może ktoś jest chętny, kto by chciał to skoordynować i przyjmować i jakoś tak zrobić listę i, i, i, i coś tam zdecydować, żeby to miało ręce i nogi. Dobrze, no to mamy siostrę Asię, także zgłaszajcie się do niej i będziemy to jeszcze konsultować, jak będzie taka potrzeba I jeżeli ktoś ma miejsce w domu, mógłby przyjąć braci na czwar czwartek i piątek noc, to też dajcie znać. Gdzieś komuś, nie wiem, Pawłowi mi, my będziemy to gdzieś tam zapisywać, żebyśmy wiedzieli ile miejsc w danym mieszkaniu i gdzie jest. A, y, pewien brat starszy przyjeżdża ze swoją żoną. I jest taki pomysł, żeby siostry w tym czasie w jakiś sposób też się spotkały i miały też czas ze sobą przed Bożym obliczem. Y, ta siostra będzie nocować u nas. Tylko tyle na ten moment mogę powiedzieć. Jeżeli będą chętne siostry, to po prostu się zgłoście do mnie czy do Jagody i, i, i będziemy to jakoś tam ogarniać. Jak to będzie wyglądało, w jakich godzinach i no, i gdzie. Dziękuję. Z tego co Słyszałem to jeszcze kilka innych sióstr, też planuje przyjechać tam z mężami, więc prawdopodobnie będzie więcej sióstr. I oczywiście to nie musi być spotkanie w całym wymiarze tego czasu, ale gdzieś tam właśnie się spotkać razem, by się pomodlić, porozmawiać, poznać. Także no, jeszcze będziemy bliżej tego terminu, to będziemy więcej znali szczegółów i będziemy o tym też przypominać. Jagódka jeszcze jakieś? Ja nie wiem kto poblegał kwiatki, ale ten z tyłu najnowszych kwiatek potrzebuje tylko niedzielę podlewania, żeby to nikt nie podlewał, a Asia do niedziela postara się podłać. Okej. Żebyśmy nie Ja jeszcze mam informację dotyczącą... Konferencji Uczeń Jezusa. Ruszyły zapisy na tą konferencję w zeszłym roku. W ciągu chyba tygodnia wszystkie miejsca się zapełniły. Gdyby ktoś z Was chciał pojechać do Skierniewic na konferencję Uczeń Jezusa w maju, to będzie o, nie, nie. Kalendarz jest jaki tam. Kiedy to jest? w każdym bądź razie tam szybko miejsca się zapełniają w tym roku i będzie to w większym miejscu, będzie więcej miejsc, ale i tak już teraz z tego co słyszałem w ciągu paru dni 120 osób się zapisało. 11 maja. 11 maja. Będziemy też tutaj w tym czasie mieli w naszym zborze gości z Indii. Przyleci ten brat, który prowadzi ten sierociniec z żoną i z żoną tego brata, który wcześniej prowadził, który zmarł w zeszłym roku, więc oni w trójkę przylecą do Holandii, będą w Holandii i brat Wołt, który tam jeździ do, czy lata raczej, do, do Indii i tam też zarządza tą służbą w tym sierocińcu, on z nimi przyjedzie i będą u nas też przez tydzień czasu tutaj Także jak to będzie bliżej terminu, też podam wam dokładnie daty, gdyby ktoś z was chciał ich zaprosić na obiad, czy na jakąś wycieczkę, chcielibyście pojechać z nimi nad morze, czy coś, to też będzie taka możliwość, żeby z nimi spędzić czas. Na pewno się ucieszą z każdego tutaj kontaktu, możliwości poznania braci sióstr. Tak, oni chyba przyjadą samochodem z wołtem. Także będą samochodem, będą mobilni tutaj. To no też będę więcej szczegółów podawał przed już ich przyjazdem. Jeszcze jakieś informacje, ogłoszenia, sprawy, o których pamiętacie? Pozdrowienia do Adama i Dorotki. Dziękujemy, też pozdrawiamy. Byliśmy wczoraj na pewnym spotkaniu pewnej siostry, która jest niedawna w naszym zborze i yy, pojawił się temat, yy, znany naszej społeczności, zgadnij kto przyjdzie do ciebie na obiad. No i, y, jest to coś, co cieszyło się ogólnie powodzeniem, ale przyszedł taki czas, że nie było to organizowane, bo nie było chętnych na bycie gospodarzami. I ja powiedziałem, nie wiem czy to ja powiedziałem czy nie, ale tak mi się zdaje, że no, skoro tak, to, to nie będziemy nic na siłę robić, tak? muszą być chętni y, gospodarze. I nie wiem teraz jak to zrobić, czy, czy przez podniesienie ręki, żeby zobaczyć ile jest chętnych w ogóle, żeby to miało miejsce. Inaczej, na razie rzucam hasło, chcemy wrócić do tego, żeby co którąś niedzielę zrobić takie coś, że ktoś deklaruje się być gospodarzem, przygotowuje obiad, ktoś deklaruje się być gościem, przynosi ze sobą jakiś deser i po nabożeństwie Kilka osób, po prostu spędzacie czas, spędzamy czas, poznajemy się i nie, powiem tak, pomijając jakieś wyjątkowe historie, to myślę, że wszystkie inne, można powiedzieć, że to były wartościowe, dobre, cenne, potrzebne, dlatego też zachęcam do entuzjazmu w tej kwestii. Za tydzień mamy agapę, a dzisiaj widziałem, jest sporo ciasta w, w kuchni, więc zachęcam też, żeby jeszcze zostać chwilę, wypić herbatkę, kawkę, zjeść ciasteczko, porozmawiać. Ja się cieszę bardzo, że bracia, siostry mają o czym rozmawiać. Przed nabożeństwem jest zawsze głośno i zaraz, mam nadzieję, też będzie głośno.